Bardzo serdecznie Państwa witam, bardzo się cieszę, że mimo przygotowań do świąt znaleźli Państwo siły i czas, żeby przyjść tutaj na te wykłady biblijne. Niech to będzie ten dzisiejszy wykład takim wprowadzeniem do świąt Bożego Narodzenia. Teraz jest Adwent, więc taki czas radosnego oczekiwania, ale i szczególnego przygotowania i myślę, że Słowo Boże tutaj jest najlepszym przewodnikiem, więc dobrze, że Państwo są, że tutaj możemy się gromadzić i zgłębiać te karty Ewangelii synoptycznych, bo to jest naszym tematem, ale proponuję, żebyśmy zaczęli ten, to nasze spotkanie od modlitwy, a potem poprowadzimy ten wykład, tak jak jest on przewidziany. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.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 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Państwo pozwolą, że ja siądę i ten wykład dzisiejszy ma być już wprowadzającym do konkretnej Ewangelii, mianowicie do Ewangelii według świętego Mateusza, ale... To spotkanie, może nawet dobrze przedświąteczne, że o tej Ewangelii, bo to jest jedna z tych, które mają Ewangelię dzieciństwa i opowiadają na swoich kartach historię narodzenia Jezusa, rozpoczynając tę historię od słów z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Zobaczmy, że żaden inny epizod w Ewangelii nie jest wprowadzony takim oto tekstem. Nikt się nie ma przy męce, przy ukrzyżowaniu, przy nauczaniu, że było z tym tak. To już pokazuje i wskazuje na pewien charakter też tych opowieści o narodzeniu Jezusa, że w nich będzie ważna nie tylko faktografia, ale będzie ważna symbolika że będą one miały taki charakter opowieściowy, narracyjny, gdzie będzie się przeplatało to, co jest faktem historycznym z tym, co jest symbolem, opowieścią, nauką, co jest wyznaniem wiary. I tak trzeba będzie te teksty z samego początku Ewangelii Mateusza traktować. Ale do tego, do tego jeszcze dojdziemy. Ostatnio zrobiliśmy sobie takie wprowadzenie do tych naszych spotkań z Ewangeliami synoptycznymi, pokazaliśmy sobie, że te Ewangelie to są tak jakby różne portrety Jezusa, że cztery Ewangelie zawarte w naszym Nowym Testamencie to są cztery odrębne portrety Jezusa i pokazywaliśmy sobie, że taki portret zależy nie tylko od tego, jak wygląda dana osoba, jak, jaki był Jezus Chrystus, ale zależała też od tego, jak kto malował, od umiejętności malarza portretu, od tego, jak słowem malowano postać Jezusa, jak opowiadano, to zależało też od malarza, od umiejętności, od tego, co chciał przekazać, co uwypuklić, co zapamiętał, ale też zależało od tego, dla kogo ten portret rozrysowywał. Więc tutaj te Ewangelie powstawały jako odrębne dzieła, ale pokazujące prawdę o Jezusie dla różnych wspólnot. I ta perspektywa autora danej Ewangelii będzie dla nas bardzo ważna. I pokazaliśmy sobie, że spośród czterech Ewangelii kanonicznych trzy są sobie wyjątkowo bliskie. Nazywamy je Ewangeliami synoptycznymi, synoptiko, współpatrzę, synopsis, ten wspólny punkt widzenia, bo już w starożytności dostrzeżono rozmaite zależności między nimi i powiedzieliśmy sobie o tym, co nazywamy problemem synoptycznym, o tym, co tam, do, od kogo zależy i jaki procent, nawet to rozdawałam, i to, i te drzewka, zależności, różne propozycje, jakie na przestrzeni ostatnich 200 lat pojawiały się w tym tak zwanym problem, problemie synoptycznym. Ale do tego wrócimy sobie później, bo powiedzieliśmy sobie, że najpierw trzeba popatrzeć na te Ewangelie, na to, co po poszczególnych Ewangeliach i autorach mówi tradycja wczesnochrześcijańska, na to, co jest zawarte w danej Ewangelii, a dopiero potem do tych procentów tutaj uwypuklonych wrócimy i do tego samego problemu synoptycznego wrócimy i do tego, jak. Kształtowano koncepcję powstania tychże Ewangelii, zależności między nimi, także ewentualnych źródeł spoza Ewangelii, które stanowiły podstawy tych Ewangelii, czyli źródła ku i innych. O tym sobie wszystkim opowiemy pod koniec. Najpierw postanowiliśmy sobie i myślę, że to jest taka metoda, która przybliży nam najpierw samą treść Ewangelii, ale i też i charakter poszczególnych tych trzech tekstów opowiedzieć o nich samych. Czyli dzisiaj Ewangelia Mateusza, a potem w styczniu Ewangelia według świętego Marka, później Ewangelia według świętego Łukasza i tak będziemy mogli, wiedząc już coś na temat danej Ewangelii, na temat odbiorców, autora, później wyłuskać ewentualne, lepiej nawet zrozumieć to, co legło u podstaw tego przypuszczenia o zależnościach wzajemnych tych Ewangelii. Także najpierw założenie jest takie, że robimy wprowadzenie do tych trzech Ewangelii, a dopiero później pamiętając o, o, treści, ich, o treści poszczególnych Ewangelii opowiemy sobie o ich wzajemnych y, y, zależnościach. Y, pamiętamy też, powiedzieliśmy sobie o tym, że ta perspektywa autora będzie bardzo ważna, że te wszystkie portrety Jezusa zostały namalowane w 30-40 lat po śmierci Jezusa, po ukrzyżowaniu i po zmartwychwstaniu. Dlatego ta czasowa perspektywa będzie rzutowała też na ich treść. Zobaczmy, że ta wspólnota Kościoła, w, w w czasie od śmierci Jezusa do spisania Ewangelii już się rozrosła, już było nauczanie Pawła, już były jego podróże apostolskie, już zakładał, zakładano kościoły, nie tylko Paweł, ale i inni apostołowie i w Azji Mniejszej, i w Europie, i w Afryce Północnej, i w różnych częściach Bliskiego Wschodu. Także wspólnota kościoła się rozrastała, czyniono uczniami coraz to nowe grupy i w związku z tym Rozrastaniem się ko kościoła pojawiały się także nowe problemy, pytania, jak to jest z poganami, jak to jest z ludnością nieżydowską w kościele, co także znajdzie swoje odzwierciedlenie w treściach Ewangelii już nie tylko w dziejach apostolskich, w listach pawłowych, kiedy te dyskusje są opisane, jak to jest, czy tam ci poganie muszą najpierw się stawać Żydami, a potem dopiero chrześcijanami, czy mają już bezpośredni dostęp do Jezusa. I te wszystkie problemy teologiczne, które powstawały na przestrzeni lat 40., 50. w Kościele, one będą także w jakimś stopniu wyrażane w tych opowieściach o Jezusie. Czyli mówiliśmy sobie, że musimy zawsze czytając Ewangelię mieć na względzie takie dwie perspektywy. Perspektywę historii biblijnej, czyli chronologii biblijnej, czyli tego, co się zaczyna wraz z dzieciństwem Jezusa, opisanym w dwóch Ewangeliach kanonicznych i życiem Jezusa, a potem życiem wspólnoty Kościoła, która się, który się rozrasta po zesłaniu Ducha Świętego. A potem musimy brać pod uwagę także perspektywę historii Biblii, czyli perspektywę autorów poszczególnych, którzy byli pod wpływem swoich wspólnot, to znaczy chcieli tym wspólnotom jak najpełniej, jak najpiękniej, jak najbliżej im przedstawić y, życie Jezusa, y, opisać to, co było sercem i najważniejsze, ale pamiętamy, że nie zostało spisane jako pierwsze, tylko Spisane już, kiedy istniały listy pawłowe, że najstarszym tekstem Nowego Testamentu jest pierwszy list do Cessaloniczan, a nie Ewangelia Mateusza pierwsza w kanonie. Czyli będziemy zawsze brali pod uwagę tę perspektywę, perspektywę y, autora i że... Ten autor zapisywał dzieje Jezusa, bo to był cel Ewangelii, opowiedzenie dobrej nowiny o życiu Jezusa i o jego dziele, o jego nauczaniu, powoływaniu uczniów, a w końcu także o tym dziele zbawczym, męce śmierci i zmartwychwstaniu, co stanowi serce Ewangelii, najważniejszą część Ewangelii, że te spisywane dzieje nie polegały tylko na zapisie faktografii, ale że polegały przede wszystkim na daniu świadectwa, świadectwa uczniów o Jezusie spośród autorów Ewangelii. Mamy dwóch uczniów, pamiętamy Mateusza i Jana i mamy dwie Ewangelii już uczniów uczniów, czyli Marka i Łukasza, Marka spisana ze wspomnień Piotra. I będziemy zawsze opowiadając sobie o charakterze poszczególnych Ewangelii, pamiętali o tych dwóch perspektywach. Z jednej strony opowieści o Jezusie, ale też i świadectwie pamięci o Jezusie w danej opowieści danego autora Ewangelii, ale będziemy też brali pod uwagę dla kogo pisał on swoje dzieło, dla kogo była przeznaczona dana Ewangelia, bo inaczej będą formułowane Ewangelie kierowane do Żydów i zobaczymy to dzisiaj w przypadku Ewangelii Mateusza, a inaczej nieco będzie... W przypadku tych Ewangelii, tak jak Łukaszowa, która kierowana była do środowiska już pogańskiego, któremu trzeba było wyjaśnić niektóre zwyczaje żydowskie, czego nie będzie robił zupełnie Mateusz. Z tego powodu Ewangelia Łukasza jest też niemal dwukrotnie dłuższa niż te Ewangelie pozostałe synoptyczne. To już mówiliśmy sobie 1000, ponad 1200 wersetów. Dla porównania Marek to jest 600 parę wersetów. Więc Łukasz będzie zdecydowanie dodawał różne informacje, chcąc objaśnić pewne prawdy wiary oczywiste dla ludzi wywodzących się z judaizmu ówczesnego czasu, a mniej zrozumiałe dla tych, którzy do kościoła włączeni, włączeni zostali z tego pogaństwa, tak z tych, z tych, którzy nie znali nawet wcześniej wiary w Boga jedynego, więc ta prawda, te prawdy wiary kształtowały się powoli. Więc Ewangelie miały zapisać dzieje, być świadectwem, ale miały też zarazem pomóc zrozumieć, kim jest Jezus. I to jest takie podstawowe pytanie w zasadzie. I na to pytanie poszczególni ewangeliści będą odpowiadali troszeczkę jakby inaczej, akcentując różne rzeczy. I to jest... W jakimś sensie atut, bo oczywiście ktoś powie, no są to nieobiektywne w związku z tym tekst. Ja zawsze mówię na taki zarzut wobec Ewangelii, że to jest atut, bo kto bardziej prawdziwie opowie o dziewczynie? Ten, kto jest obojętny, czy ten, który ją kocha? Kto lepiej zna? Ten, który obiektywnie oceni, że tutaj ta pani jest taka, taka i taka i przeżyła to, to i to, czy ktoś, kto jest częścią i uczestnikiem życia tej kobiety. I wydaje mi się, że to jest bardzo też ważne, bo bardzo często spotykamy się z takim zarzutem wobec Ewangelii, że są nieobiektywne, że cóż to są za świadectwa, skoro napisane są przez uczniów. Nie byli obojętni. I to, ale to dobrze, że nie byli obojętni. I ten tekst miał być wyrazem ich wiary, a zarazem miał kształtować wiarę tych, dla których ten tekst pisali. I biorąc to pod uwagę i odbiorców, i te teologie, no opowiemy sobie o poszczególnych Ewangeliach, tak żebyśmy znali ich treść. Ja wiem, że Państwo, niektórzy już od lat chodzą na te wykłady biblijne i mają doświadczenie, więc dla niektórych będzie to powtórka, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby popatrzeć najpierw na te Ewangelia, a dopiero potem przyglądać się temu problemowi synoptycznemu tak zwanemu, czyli tym ewentualnym zależnościom. Na dzisiaj Pamiętajmy tylko tyle, że według tej najbardziej tradycyjnej teorii Ewangelia Marka jest najstarszą Ewangelią. Została spisana jako pierwsza, a Mateusz i Łukasz powstały nieco później, jak niektórzy uważają, korzystając w dużej mierze z Ewangelii Markowej. Widać to już w tych podstawowych procentach, ileż to z Marka Ewangelii jest u Łukasza i Mateusza. I to jest taka najbardziej tradycyjna teoria. Więc my będziemy omawiać te Ewangelię na razie, Kanonicznie, czyli tak jak są w kanonie. Zaczniemy od Mateusza, potem będzie Marek, Łukasz. Ale kiedy już omówimy tę Ewangelię i omówimy sobie ten problem synoptyczny, to kiedy, jak Pan Bóg pozwoli, w przyszłym roku przejdziemy do omawiania poszczególnych Ewangelii, to zrobimy to już w kluczu chronologii powstania tych Ewangelii, zaczynając od Marka Ewangelii według wszelkiego prawdopodobieństwa najstarszej. oczywiście. Hipotez jest bardzo dużo i różnych, jak to w nauce, ale taka najbardziej tradycyjna właśnie w ten sposób to przedstawia. I Więc dzisiaj y, takie krótkie wprowadzenie, i zaczniemy od Ewangelii y, pierwszej kanonicznej, od Ewangelii y, świętego Mateusza. Swoją drogą jeszcze ostatnio miałam polecić Państwu książkę i przyniosłam ją dzisiaj Pana Profesora Michała Wojciechowskiego, Czym są Ewangelie. On dobrze opisuje też jaki jest gatunek literacki Ewangelii. Dlaczego one są takie jakie są, może jako wprowadzenie do tych Państwa studiów nad Ewangeliami to też może być bardzo pomocna i przydatna praca. A my zaczniemy od pierwszej z Ewangelii kanonicznych, myślę, że wyjątkowo ważnej, bo akurat w tym roku kiedy przyjdzie Boże Narodzenie, kiedy przyjdzie 25 grudnia, to w Kościele usłyszymy właśnie tę Ewangelię z samego początku Mateusza i czasami tej, tego tekstu w ogóle nie rozumiemy, bo zaczniemy od genealogii Jezusa. Mateusz od tej genealogii zaczyna swoją, swoją Ewangelię. Więc będziemy na razie przyglądać się, jak Mateusz sportretował Jezusa. Mateusz, jak pamiętamy, był uczniem Jezusa, był tym, który powołany na komorze celnej w Kafarnaum stał się uczniem pochodzenia żydowskiego, który z jednej strony będzie bardzo mocno związany z tradycją żydowską, ale z drugiej strony no, jako celnik. Też ten jego życiorys pewnie wpłynie na to, że przez takich Żydów bardzo religijnych, Żydów swoich czasów, no nie był postrzegany jako ten najbardziej religijny z religijnych, bo przecież ten, kto był celnikiem, bardzo często Ewangelie będą robiły taką zbitkę, celnicy i grzesznicy, bo ten, dlaczego tak jest? Dlatego, że ten, kto był celnikiem, pełnił rolę, pełnił funkcję dla okupanta, to znaczy zbierał podatki dla Rzymian, a przecież Rzymianie postrzegani byli jak... Okupanci w perspektywie Żydów żyjących 2000 lat temu. Więc to był zdrajca, to był Żyd, ale no, traktowany właśnie tak. I myślę, że to też wpłynie trochę na to, jak przedstawi Jezusa w Ewangeliach. Z jednej strony y, będzie kierował swoją Ewangelię do Żydów, bo sam był Żydem, Lewi miał na imię y, y, podawane jest to. to jak z drugiej strony będzie pokazywał. To jak wypełniają się w Jezusie obietnice dane Izraelowi przez proroków i obietnice Starego Testamentu, ale z drugiej strony będzie chyba najmocniej ze wszystkich podkreślał, jak bardzo to ten Mesjasz będzie przez swoich odrzucony. Będzie Mesjaszem odrzuconym, a przyjmowanym przez e, pogan, przez tych, którzy byli niepochodzenia żydowskiego. I y, Mateusz y, spisał swoją Ewangelię mniej więcej 30-40 lat według wszelkiego prawdopodobieństwa po wydarzeniach, które przeżył, po powołaniu przez Jezusa, po, ben, po tym jak był świadkiem jego nauczania, jego cudów, ale także świadkiem jego męki jego śmierci i jego zmartwychwstania. Był pośród tych uczniów, którzy chodzili za Jezusem, którzy zostawili wszystko i poszli za Nim. I to będzie ta perspektywa, którą, o której trzeba będzie pamiętać. On przez te 30-40 lat, kiedy był apostołem, no musiał pewne rzeczy już też przemyśleć, przepracować i dopiero po tych latach zdecydował się tę Ewangelię zapisać. I ten dystans czasowy jest ważny, bo tak jak wspomniałem wcześniej, to jest ten czas, kiedy Kościół zaczyna się już rozwijać, kiedy pojawiają się pierwsze problemy teologiczne i kiedy zdecydowano się o zapisie wspomnień najpierw Piotra, głowy Kościoła, którym, które to wspomnienia zapisał ewangelista Marek, no a potem jakby swoją wersję postanowił zapisać ten, który był uczniem Jezusa, jeszcze żyjącym, Mateusz wyznaczając sobie cel sportretowania Jezusa, poszerzony o wątki, których Marek nie miał, których ta Ewangelia Piotrowa, czyli Markowa, nie miała. Na początek omawiania Ewangelii Mateusza po tym takim przydługim wstępie chciałam Państwu przytoczyć pewną anegdotę, którą opowiadał ksiądz profesor Chrostowski, który w latach 90 zaproszony został do szkoły rabinów, słynna Spertus College of Judaica w Chicago, gdzie kształcili się przyszli rabini i poproszono go jako absolwenta Biblikum Rzymskiego o poprowadzenie wykładów dla przyszłych rabinów o chrześcijaństwie. To tak jak my mamy na studiach teologicznych katolickich wprowadzenie do judaizmu, tak oni też mają takie krótkie wprowadzenie do chrześcijaństwa. I profesor został o to poproszony, żeby właśnie zrobić takie wprowadzenie dla przyszłych rabinów. I pomyślał sobie, że taką najbardziej żydowską z Ewangelii jest Ewangelia według świętego Mateusza. Dlaczego ona jest najbardziej żydowska, to dzisiaj sobie to pokażemy. Ale ona rzeczywiście, Mateusz był Żydem i pisał swoją Ewangelię dla odbiorców żydowskich, więc ma tam mnóstwo takich wątków, które mogą być trudne dla kogoś z kolei, kto nie zna tej tradycji. I pomyślał sobie, że najlepiej do tych rabinów będzie przedstawić chrześcijaństwo w taki sposób, żeby zaczęli od przeczytania Ewangelii Mateusza. I na pierwszym spotkaniu poprosił ich o przeczytanie Ewangelii Mateusza. Oni mówią, ale my nie możemy kupić tego Nowego Testamentu, bo to są dzieła chrześcijańskie, my nie możemy wydawać pieniędzy na dzieła chrześcijańskie, ale możesz nam dać. Więc y, poprosił wtedy biskupa Chicago o to, żeby zorganizował ileś tam sztuk tych nowych testamentów dla przyszłych rabinów, i poprosił, żeby na kolejne spotkanie za tydzień przeczytali Ewangelię Mateusza. No kiedy, no to jak możesz nam dać, to dostali, przeczytali, spotkali się na kolejnym wykładzie. No i profesor ich pyta, y, czy przeczytali. No tak, przeczytali. I takie uśmiechy tam się pojawiają na tej sali. Mówi, czy zrozumieli? No i taki uśmiech szmer po tej sali i któryś w końcu się odważył, mówi, no my zrozumieliśmy, ale my się zastanawiamy, czy wy to w ogóle rozumiecie jako chrześcijanie, bo to jest tak bardzo żydowskie pismo, tak wpisane w mentalność naszą. Oczywiście ci, którzy byli Żydami doskonale potrafili to wyczuć, nie znaczy, że się z tym zgadzali, co tam jest, przesłaniem Ewangelii. Ale tekst Ewangelii Mateusza rzeczywiście jest bardzo żydowski. Jest, jest to Ewangelia Mateusza i to na początek, jeśli mamy jakąś taką charakterystykę je dać, to jest Ewangelia specyficznie żydowska. I jeśli ktoś zna świat żydowski, to czytanie tej Ewangelii powinno być dla niego łatwe. Jeśli nie zna, to zaczynanie lektury Nowego Testamentu od Ewangelii Mateusza może się spotkać z wielkim niezrozumieniem i to począwszy już od tej genealogii, od pierwszych słów Jezusa, kiedy ja ile razy spotykam się z, właśnie, z takim pytaniem, po co my to w ogóle czytamy. Myślę, że dzisiaj wielu w Kościele, którzy usłyszą w Boże Narodzenie te słowa, samej genealogii. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem. I to się ludzie zastanawiają, po co my to w ogóle czytamy, albo w ogóle się wyłączają i przestają tego słuchać. Natomiast dla mentalności specyficznie biblijnej, żydowskiej, to jest też klucz, w którym czytający, słuchający, odbiorca tej Ewangelii od razu wiedział, co Mateusz chce powiedzieć, wyprowadzając genealogię Jezusa od Abrahama, Dawida, od przesiedlenia babilońskiego, które było też ważnym elementem, epizodem w dziejach, jednym z ważniejszych w dziejach biblijnego Izraela. I co to znaczy, że Jezus był z rodu Dawida i rodu Abrahama i co to znaczy i zresztą do tej genealogii dzisiaj jeszcze wrócimy. Więc jeśli ktoś zna żydowski świat, to to czytanie jest, tej Ewangelii powinno być proste. Myślę, że jeżeli y, rozmawialibyśmy z Żydami, to jeśli chcieliby poznać chrześcijaństwo, to najlepszą Ewangelią jest właśnie to, ta Ewangelia, żeby, żeby zapoznali się z myślą chrześcijańską. Ale dla ludności nieżydowskiej może być trudne. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że język tej Ewangelii jest bardzo mocno wpisany w tą semicką mentalność. Mamy świadectwo zapisane przez niejakiego papiasza z Hierapolis. To jest takie miasto, tam gdzie dzisiaj Pamukka, ale nie wiem czy Państwo zwiedzali kiedyś Turcję, ale śladami świętego Pawła i Jana można pojechać. To jest takie Pamukka, gdzie takie słynne bawełniane wzgórza. I obok tego są ruiny miasta starożytnego Hierapolis. Hierapolis i biskupem tego Hierapolis w II wieku był niejaki papież. I on zapisał po grecku, komentując rozmaite pisma, jakie posiadał i między innymi opisywał różne ewangelie i ich autorstwo. I napisał, że Ewangelia na Mateusza napisana była en hebraidi dialekto, co dosłownie może znaczyć w, jens, w dialekcie hebrajskim, w języku semickim, tak? w języku hebrajskim, a potem, że ją przełożono na grecki, że każdy tłumaczył jak potrafił. Ale dlatego pojawiła się taka teoria, że Ewangelia Mateusza napisana była pierwotnie w języku semickim, hebrajskim lub aramejskim, no bo takim językiem z pewnością posługiwał się Mateusz pochodzący z Palestyny. I niestety, nie zachował się żaden rękopis hebrajski ani aramejski tej Ewangelii, więc pozostaje to dzisiaj tylko hipotezą. Wszystkie świadectwa Ewangelii, jakie mamy, tej Ewangelii I Mateuszowej, są w języku greckim. Dlatego zaproponowano inne rozumienie tego papiaszowego świadectwa, rozumiejąc to wyrażenie en hebreit i dialekto na sposób hebrajski, w dialekcie, czyli w sposob, na sposób myślenia hebrajski zapisał. Według hebrajskiego sposobu mówienia zapisał Mateusz Ewangelię. Napisał po grecku, ale jakby odzwierciedlając hebrajski sposób myślenia, a potem każdy wyjaśniał tak jak umiał, no bo w świecie tym, gdzie, hier, gdzie, hier, gdzie Hierapolis było, tych kategorii hebrajskich nie rozumiano. Trzeba je było wytłumaczyć, przetłumaczyć na język, który był bliski ludności wywodzącej się z pogaństwa. I rzeczywiście e, też ten język pozwala zrozumieć, do kogo ta Ewangelia była adresowana. Gdy czyta się Ewangelię Mateusza po grecku, bo ona zachowana jest w naszym kanonie, tak jak wszystkie inne pisma Nowego Testamentu w języku greckim, to ma ta Ewangelia cechy języka mówionego, zobaczymy to troszkę w jej lekturze, i opowiada o Jezusie w taki sposób prosty i odzwierciedlający, semicki sposób mówienia, semicki sposób wyrażania. To tak jakby autor myślał po hebrajsku, bo to był jego język ojczysty albo aramejsku w języku semickim, ale pisał, po grecku. I wiemy, że jak my piszemy w językach obcych, no, znamy różne języki, to że zawsze to, jest to ryzyko, że, że pisząc w obcym języku jednak mamy jakieś tam odbicie sposobu wyrażania. Nie chodzi tylko o to, żeby, prawda, jak to w, w jakieś błędy takie typu, nie wiem, thank you from the mountain, tak, z góry dziękuję. Nie tylko o to chodzi, chociaż niektóre teksty biblijne na grecki są tak przetłumaczone w Starym Testamencie, że to jest dosłownie po grecku nic, na przykład jest takie, przez proro, jest takie wyrażenie, że Pan powiedział słowo przez rękę proroka, co jest hebrajskim wyrażeniem idiomatycznym, które chcę powiedzieć przez proroka tak przekazał pan, a grecki tłumacz dosłownie to przetłumaczył, że przez rękę proroka pan przekazał, co po grecku brzmiało bardzo, to mniej więcej jak to thank you from the mountain, tak. Więc, jest, więc to nie chodzi tylko o takie błędy, ale o pewien styl myślenia, który odzwierciedlony został po grecku, ale pierwotnie gdzieś widać, że autor myślał nieco inaczej. Druga trudność z Ewangelią Mateusza to fakt, że ona nie tylko zapisana jest na sposób semicki, ale jej treść nawiązuje do wielu zwyczajów żydowskich, do treści tradycji żydowskiej, której myślę, że przeciętny chrześcijanin dzisiaj nie zna, albo znają mało albo czasami stereotypowo. Nie mówię tu o państwu, państwo są tak przygotowanymi chrześcijanami i słuchają wykładów o judaizmie, o tej tradycji biblijnej, że już dużo wiedzą, ale tak przeciętnie. Znajomość tej podstawy mentalnościowej, tradycyjnej, tradycji żydowskiej jest, myślę, że nieduża i w związku z tym te Ewangelie czyta się, czyta się dość trudno, ale Mateusz pisał te Ewangelie dla tych, którzy wywodząc się z judaizmu, no te kategorie doskonale rozumieli. To też nam pozwala odpowiedzieć na pytanie, ten charakter języka i o sposób opisywania, dla kogo Mateusz skierował te Ewangelie. No właśnie do Żydów. Do tych Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa i do tych Żydów, którzy potencjalnie mogli uwierzyć w Jezusa. Tak? Czyli była to Ewangelia kierowana do tych, którzy znali tradycję, znali Pisma, znali proroctwa, znali to, co było podstawą działania Jezusa i do tego, do tego będzie... Nawiązywał. Więc gdy z kolei czytał tę Ewangelię Żyd, to dla niego ta Ewangelia była taką, takim obrazem, jak, jak w Jezusie wypełniały się te obietnice. To taka kropka nad i, można by powiedzieć, w tym happy end do, tego, do tych oczekiwań, jakie kształtowały się na etapie historii zbawienia zapisanej w Starym Testamencie. I żeby zrozumieć tę Ewangelię trzeba zrozumieć pobożność i religię Starego Testamentu, trzeba znać te tradycje, bo Ewangelia Mateusza wyrasta z religii biblijnego Izraela i bez, bez znajomości Starego Testamentu bardzo trudno ją zrozumieć, ale gdy z kolei znamy, no to ona dopowiada to, czego w Starym Testamencie nie ma, bo jest dopiero ten moment oczekiwania na to. Ewangelia Mateusza ze wszechmiar, i to już począwszy od genealogii i od tych tekstów, które następują zaraz po, czyli od tej opowieści o narodzinach Jezusa, ona wszędzie będzie pokazywała, jak w Jezusie Chrystusie wypełniły się te oczekiwania biblijnego Izraela. Odpowiada na, jak w Jezusie znalazła się odpowiedź na tęsknoty, jakie biblijny Izrael miał. Oczywiście jeśli tylko chcemy je w ten sposób czytać. I widać to już w genealogii, o której zaraz powiemy, ale widać to także w układzie całej Ewangelii. Kiedy popatrzymy sobie na e, e, układ e, Ewangelii, to można tam wyróżnić e, takie, taką formułę, która pojawia się pięciokrotnie, wydzielając pięć kolejnych części Ewangelii Mateusza. Ta, Ewangelia brz te, te, ta formuła brzmi... Gdy Jezus dokończył tych mów, to jest w siódmym rozdziale, dwudziesty ósmy werset, tak jak mają Państwo tutaj na, na tym rzutniku, tłumy zdumiały się Jego nauką. I tak zaczyna się tak zwany pierwszy cykl mów Jezusa. Po wprowadzeniu, po w samym początku życia i po yy, yy, chrzcie, po działalności publicznej i po kazaniu na górze, to jest ten moment, kiedy jest później Jedenasty rozdział. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu uczniom, i tak dalej. Później w trzynastym rozdziale, 53 werset. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd i dalej, tak z Ewangelii. I dziewiętnasty rozdział. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan. I najbardziej rozstrzygające, 26-1, gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, to jest podsumowanie, rzekł do swoich uczniów, Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Jest zapowiedź męki. Mamy takie jakby pięć części i jest to bardzo staranna kompozycja. Ludzie starożytni bardzo zwracali uwagę na tego typu kompozycje, widząc w tym pewien rytm, to wyczuwali, a zwłaszcza dla hebrajskiego ucha, jeżeli możemy wyróżnić pięć części w tej Ewangelii, to co przywoływało to? Oczywiście, tory, pięcioksiąg. Tak jak jest pięć zwojów starego, tych klucza Starego Testamentu, serca teologii Starego Testamentu, pięć zwojów tory, tak tutaj jest pięć zbiorów tych mów, kiedy Jezus dokończył mów, kiedy skończył mówić, kiedy dokończył, kiedy dokończył, kiedy dokończył. Mowy, mowy, mowy, mowy, które Jezus kończy. Czyli pięć części, tak jak było pięć ksiąg, pięcioksięgu. Tak to jest oczywiście nawiązanie. Mateusz ukazując portret Jezusa będzie przede wszystkim ukazywał, że oto w Jezusie mamy do czynienia jakby z nową torą. Jest pięć ksiąg tam, tory. I pięć, Jezus to jest niejako nowy Mojżesz, ale nie tylko nowy Mojżesz. Ktoś znacznie więcej. Pamiętamy, że na końcu kazania na górze e, e, e, i ta perspektywa Jezusa jako Mojżesza w tym kazaniu na górze też jest widoczna. Zobaczmy, że wychodzi Jezus na górę, tak jak Mojżesz wychodził na górę, otrzymując dziesięcioro przykazań i zawierając przymierze z Bogiem. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, tak jak Mojżesz. Tutaj góra Błogosławieństw nad Jeziorem Genezaret. Może niektórzy z Państwa byli w Ziemi Świętej, to pamiętają no z najpiękniejszych tam miejsc. Jest zresztą ścisły związek między dziesięciorgiem przykazań, a ośmiorgiem błogosławieństw. No nie, mamy osiem błogosławieństw, mamy dziesięć przykazań. Mamy Konstytucję Starego i Konstytucję Nowego Testamentu. To jest nie przypadek, że to się pojawia na górze i to. I, i tutaj też Jezus usiadł i naucza słowami takimi i daje jakby nowe prawo, ale coś nawet więcej. Mojżesz był tylko pośrednikiem między Bogiem a ludem. Natomiast Jezus jest jakby autorem tego prawa. Na zakończenie kazania na górze są takie, padną takie słowa. Gdy Jezus dokończył tych mów, to jest właśnie jedna z tych, koniec tej pierwszej części, tłumy zdumiewały się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. Nauczanie Jezusa jest nowością także w tym wymiarze. Jak Żyd to czytał, doskonale to wiedział. Kiedy czytał kazanie na górze, kiedy czyta nauczanie Jezusa, to widzi, to jest nawet skandalem dla tych Żydów, dla których, dla których to, że człowiek mówił o sobie, że jest Bogiem, to było podstawowy zresztą zarzut dla Jezusa, wobec Jezusa i powód odrzucenia Jezusa, jakżeż, Człowiek może być Bogiem, a Jezus tak o sobie mówił, ja jestem, to u Jan to uwypukli. Jezus będzie mówił tak jakby ten, tak jak ten, który jest prawodawcą, a nie tylko przekazicielem tego prawa. On ustanawia nowe prawa i, i, i to, to, to rzeczywiście, i my tych subtelności właśnie tego podziału na, część, na tę część. Czasami nawet nie wyczuwamy, kiedy tak byśmy nawet podjęli lektury ciągłej Ewangelii Mateusza, ale Żydzi w lot chwytają te subtelne aluzje i pytają, kim jest Jezus i o to chodzi Mateuszowi. Kim On jest, że tak można o Nim powiedzieć w taki sposób. I dla jednych to będzie skandalem i powodem odrzucenia, dla drugich to będzie Powodem przyjęcia Jezusa, ale tako, taka Ewangelia miała być, miała wzbudzić ten ferment, miała dać im do myślenia, kim on jest. I, o, i słuszność mieli ci rabini, którzy zapytali profesora, czy my to w ogóle rozumiemy, bo naprawdę tam jest mnóstwo takich rzeczy, których my, czytając nawet, pewnie nie zauważamy. Kolejny charakter żydowski w Ewangelii Mateusza, to jest, przejawia się w tym, że przeplatają się w Ewangelii dwa poziomy. Mowy i cuda. Mowy i cuda. Mowa i działanie. Tak jak Pan Bóg mówi i się dzieje. Podobnie jest w całej historii zbawienia Starego Testamentu. Z jednej strony jest mowa, jest prawo, jest tradycja, ale jest też działanie Boga w historii. I tutaj podobnie. Jezus głosi, naucza, mówi, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam, ale z drugiej strony dokonuje cudów, które poświadczają to, że On nie jest tylko zwykłym nauczycielem prawa, ale jest kimś znacznie więcej. Ale kim? To jest to pytanie, które cały czas trzeba sobie zadawać, czytając Ewangelię, czytając te portrety Jezusa, oglądając je. Kim On jest? Bo o to chodziło ewangelistom, żeby pokazać, kim On jest. I nauczanie i znaki, więc można by powiedzieć, że, że znaki uwiarygadniają słowa, słowa zapowiadają znaki i to przeplatanie w Ewangelii Mateusza jest charakterystyczne. Mowy, znaki, mowy, znaki. To co Jezus mówi zostaje potwierdzone przez cuda jako znaki jego mocy. Cuda nie są celem samym sobie, ale znak zwraca uwagę też na nauczanie, więc to jest takie bardzo też semickie. Są też w Ewangelii teksty Mateuszowej Ewangelii, takie, które są bardzo bliskie mentalności żydowskiej. Już sam początek tej Ewangelii, tak jak wspomniałam, dzisiaj ważny, zwłaszcza w tym kontekście, kiedy jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to już sam początek Ewangelii jest najlepszym przykładem tego, właśnie genealogia. Kiedy czytali to Żydzi, to oni doskonale wiedzieli, jak to rozumieć. My czytamy i się dziwimy, po co to w ogóle jest, ileż można wymieniać, no ten był ojcem tego, ten był ojcem tego, a jeszcze możemy się zastanowić, jak troszkę wiemy o historii, że ten rozstrzał czasowy, który jest w tej genealogii, no nie jest taki ścisły bo zobaczmy, tam jest takie czternastki, to czternaście pokoleń, czternaście pokoleń, od Abrahama do Dawida czternaście pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń, od przesiedlenia do Jezusa czternaście, to zobaczmy, że od Abrahama do Dawida jest 800 lat, mniej więcej, siedemset parę lat, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego jest 400 lat, od y, nie, przesiedlenia babilońskiego do Jezusa jest sześćset, pięćset parę lat. No więc to nie jest... Takie ścisłe i te 14 pokoleń trzeba dobrze liczyć, żeby się ich doliczyć, ale dla Żyda, który to czytał, to było wpisanie Jezusa w najważniejszą część dziejów biblijnych. To, była, to jest tekst, który był, był bliski. Mamy takie genealogie w Starym Testamencie, zwłaszcza w torze. Tekst znowu chce przedstawić, kim jest Jezus, włączając Jezusa w poczet tych bohaterów biblijnych od Abrahama wylicza kluczowe tam postaci i wydarzenia z dziejów Izraela, pokazujące jak Pan działa w historii i wydarzenie Jezusa ma być kolejnym elementem historii zbawienia, ma być szczytem tej historii zbawienia. Dla Żydów, którzy to czytali, to było oczywiste, że skoro kończy się na Jezusie genealogia, to On ma zaczynać coś nowego, ma wpisywać się w to, co było i zapoczątkowywać nowe. I dla nas to jest takie trudne, bo my to czytamy i sobie myślimy, po co te wyliczanki? Można by zresztą mówić dużo o tych bohaterach, kto tam jest, w tej genealogii. Jak posłuchamy, tam są tacy bohaterowie, którzy specjalnie pozytywni nie byli. Mieli swoje za uszami. To bardzo mi się podoba, jak jeden z duszpasterzy takich biblistów, też pewnie Państwu państwo znany ksiądz Wojtek Węgrzyniak bardzo fajnie to skomentował, mówiąc, że no, pomyślmy sobie, że jak Pan Jezus takich miał w swoim rodowodzie, to, to, to my czego się mamy wstydzić w naszych rodzinach i rozmaitych historii, jakie tam są gdzieś. <grym> Więc bardzo to jest takie, takie, tak mi się to podobało, bo rzeczywiście tak jest. Można by poświęcić całe godziny wykładów na temat tej genealogii. Tej Dzisiaj tylko króciutko. To, że nawet podział jest na te 14 pokoleń pomiędzy tymi nierównymi czasowymi odcinkami jest istotne, bo 14 to jest taka liczba, która symbolizowała Dawida. Państwo już niektórzy na pewno te historie znają, że Żydzi, alfabet hebrajski 22 literowy, te, tym literom przypisywano także wartość liczbową. I z kolei w językach semickich zapisuje się tylko spółgłoski, więc zapisując imię Dawida, zapisywaliśmy je jako DWD jak DVD, łatwo zapamiętać. D ma wartość liczbową 4, W ma wartość liczbową 6, D ma wartość liczbową 4. 4, 6, 4 to jest 14. To, co Mateusz chce powiedzieć na samym początku Ewangelii, w tym rodowodzie, to chcę powiedzieć 14, 14, 14. Dawid, Dawid, Dawid, że w Jezusie wypełniają się te oczekiwania, które wiązano z tym, że Mesjasz będzie pochodził z dynastii Dawidowej, że narodzi się w Betlejem, to jest druga rzecz zapowiadana w Piątym rozdziale w księdze proroka Michała, i to też... Ewangeliści podkreślą, ci którzy mówią o dzieciństwie, zwłaszcza Mateusz, że Jezus narodził się w Betlejem, bo w ten sposób wypełniał oczekiwania prorockie. Zobaczmy, że Jezus nigdy do Betlejem już nie wróci w czasie swojego nauczania, w czasie działalności publicznej. W Betlejem nie będzie powoływał uczniów, ani tam działał, nauczał, nie działa tam cudów. To, co jest ważne, to że się w Betlejem narodził bo to wpisywało Jezusa jako tego, który narodził się w rodzie Dawida, przecież w mieście Dawidowym, tam gdzie Dawid się urodził, gdzie został namaszczony na króla, gdzie wypasał te owieczki swojego ojca Jessego. Więc Ewangelista Mateusz, który tak bardzo chce pokazać Żydom, do których kieruje Ewangelię, że już nie muszą czekać na Mesjasza, że to w Jezusie się to wypełniło, przedstawia to właśnie w taki sposób, który dla nich był zrozumiały, który był dla jego odbiorców czytelny. I dlatego w tej genealogii mamy tak mocno wyakcentowane i te czternastki, że Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem. I idąc dalej, więc... Dalej autor przedstawi to dzieciństwo. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I mamy opowieść, która zawiera mnóstwo odniesień do Starego Testamentu. Czasami nawet takich nie do końca ścisłych, jak na przykład w chwili opisu ucieczki do Egiptu, Mówi się, stało się to tak, żeby się wypełniły pisma z Egiptu, wezwałem syna mego. To jest cytat z Księgi Ozeasza, przy czym Ozeasz mówi o Izraelu, który został wezwany z Egiptu. Ale wszystkie te cytaty wykorzystywane są do, do szczegóły, ale ciekawe, że każdy cytat, wszystko miało pokazywać, miało tym Żydom, którzy znali swoje pisma i swoją tradycję, pokazywać, kim jest Jezus. I... Zresztą to jest kolejna ta cecha bardzo żydowskości tej Ewangelii. To są właśnie cytaty ze Starego Testamentu. Wyraźnych cytatów ze Starego Testamentu w Ewangelii Mateusza jest 70, około 70. Dla porównania w Marku 18, w Łukaszu 19, u Jana 12 plus bardzo liczne aluzje, bo u Jana, Jan bardzo dużo zmieniał też te cytaty tak robiąc aluzje. Natomiast Mateusz ma najwięcej ze wszystkich Ewangelii kanonicznych prawie czterokrotnie więcej. Można by powiedzieć, że Ewangelia jest utkana z cytatów Starego Testamentu. I znowu, to też miało wpisać Jezusa w, te, w to, co żydowski odbiorca doskonale znał. Mateusz też w swojej Ewangelii, pisząc o Jezusie, nawiązuje do rozmaitych zwyczajów, do pobożności żydowskiej, do Paschy przy Jezusa do Jerozolimy, do doskonałości, świętości, o czym mówiłam ostatnio. Bądźcie doskonali, jak ojciec wasz jest doskonały. Co Łukasz zmieni, bądźcie miłosierni, bo ta kategoria doskonałości nie była to. Ostatnio o tym wspominałam. Dla pogan zupełnie zrozumiała. Doskonałość była rozumiana jako perfekcja, a nie jako naśladowanie Boga, a nie o to chodziło w, Jezusowym, w jezusowej doskonałości. Więc y, mamy jakby nawiązania do rozmaitych tradycji. W tym kontekście ważna jest na przykład scena sądu nad Jezusem. Jezus staje przed najwyższym kapłanem, kajfaszem i pojawia się tam to pytanie, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? I w tej Ewangelii tak wyraźnie, to jest taki szczyt Ewangelii Mateusza, Jezus odpowiada, tutaj to pytanie brzmi, a ta jak ben baruch? Czy jesteś Mesjaszem, Synem Błogosławionego, Synem Bożym, a Jezus odpowiada, tak, ja nim jestem. I odpowiada, ja jestem. To też dla ucha żydowskiego od razu przywoływało Boże imię. E, imieniem Boga jest Jego obecność. I tutaj też Jezus przedstawia się jako ten, który jest. I pamiętamy, że to wywołuje bunt. I wszyscy wołają winien jest śmierci. E, I w tym też tej śmierci i cierpieniu Jezus będzie wpisywał się w to, co opowiada Stary Testament, bo losem Mesjasza może być odrzucenie przez swoich. i Więc Jezus pokazywany jest w tej Ewangelii jako Mesjasz, jako ten, w którym wypełniają się Pisma, ale przedstawiony jest w tej Ewangelii szczególnie, dlatego że jest przedstawiony jako Mesjasz odrzucony przez niektórych swoich braci. I można sobie wyobrazić, że dla Mateusza, który sam był Żydem i który powołany na tej komorze celnej, też zresztą w Ewangelii jest opis tego powołania niezwykły, kiedy on wstaje i idzie za Jezusem, zostawiwszy wszystko. Co musiało w Jezusie być, że oni słysząc tylko jedno słowo pójdź za mną, jedno wezwanie, wstawali, zostawiali wszystko i szli. Dlaczego jego bracia odrzucają tego, który dla dla Mateusza był wypełnieniem tradycji. E, więc Mateusz też bardzo mocno w swojej Ewangelii pokaże z jednej strony, że się wypełnia w Jezusie to, co, to, na czego się spodziewali Żydzi, ale z drugiej strony, jak bardzo mocno jest odrzucony Mesjasz, przez co przyjęty jest przez inne narody, że stanie się takim Mesjaszem uniwersalnym. E, i ten wątek podejmie zresztą Jan w prologu. Przyszło do swoich słowo, ale swoich go nie przyjęli. I w Ewangelii Mateusza znajdujemy bardzo wiele tekstów, więcej niż w innych Ewangeliach, które mówią o tym odrzuceniu Mesjasza przez jego własny naród. Taka scena bardzo poruszająca pojawia się w Kafarnaum, Mieście Jezusa. Tak jest zresztą Kafarnaum opisane jako jedyne w Ewangeliach wszystkich miasto Jezusa. I to właśnie Mateusz w swojej Ewangelii tak nazywa, bo sam pochodził z Kafarnaum. Mają tutaj Państwo taki obraz tego Kafarnaum z góry nad, nad, nad brzegiem jeziora. Mateusz w Kafarnaum siedział na komorze celnej. Tam został powołany, co zresztą opisuje w swojej Ewangelii, w, kiedy opisuję ten moment, przeczytajmy to sobie. Um. Odchodząc stamtąd, czyli z skawarną, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? To pokazuje, jak ta nowość Jezusa, to wychodzenie Jezusa do tych, którzy przez religijnych Żydów byli postrzegani jako nieczyści, grzeszni. Jezus usłyszawszy to rzekł. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To też będzie klucz do dobrej nowiny w Ewangelii Mateusza. Jezus, Mesjasz odrzucony, i idzie do tych, którzy potrzebują dobrej nowiny, tak samo jak Żydzi. I jest taki moment w tej Ewangelii Mateuszowej bardzo poruszający, kiedy do Jezusa w tym kafarnaum właśnie, które tutaj mamy na zdjęciu, gdzie się zachowały zresztą bardzo różne zabytki z czasów Jezusa i nie mamy żadnych wątpliwości, że to kafarnaum, było tym kafarnaum, zostało odkryte na początku XX wieku. Do, do początku XX wieku nie wiadomo było, gdzie to miasto było. Niektórzy mówili, są takie wspomnienia, ja oprócz swoich różnych takich zajęć naukowych mam też takie hobby, że zbieram różne wspomnienia z podróży na Bliski Wschód. Także te dawne, mam taką kolekcję już ponad 80 w tej chwili książek 19-18 wiecznych wspomnieniowych z podróży na Bliski Wschód. I wszyscy XIX wieczni wcześniejsi pątnicy mówią tak, kafarnaum znikło z powierzchni ziemi, bo usłyszało chrystusowe biada razem z Betsaidą i razem z Korozaim. Były takie trzy miasta, które usłyszały chrystusowe biada. I nie wiadomo, gdzie jest, najpewniej znikło z powierzchni ziemi. Oczywiście byli tacy, którzy wiedzieli, że te, to kafarną warto odszukać i trzeba je odszukać, że znajdowało się gdzieś na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Zresztą Mateusz na samym początku działalności publicznej Jezusa pisze tak, gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum, nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza i tak dalej. Naród kroczący w ciemności, ujrzał światło wielkie. Odtąd począł, odtąd, czyli od momentu, kiedy się przeniósł do Kafarnaum. Począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I to Kafarnaum odkryto. Tak, to z czarnego kamienia miasto bazaltowe, bo kamień bazalt jest tam najpopularniejszym budulcem, bo to jest ziemie takie, gdzie ta, ten, ten bazalt występuje. I w Kafarnaum postanowiono je odkryć. Bardzo, są, jest, bardzo ciekawa jest historia odkryć Kafarnau. To jest na, na dłuższą opowieść. W każdym razie Franciszkanie dzięki takiemu jednemu swojemu bratu, który się przeniósł na te, w te okolice i przebywał z ludnością beduińską, która na początku XX wieku była jedyną ludnością, która tam zamieszkiwała, a były to jeszcze czasy tureckie, wtedy kiedy Ziemia Święta była częścią Imperium Osmańskiego do końca I wojny światowej. I, on, i ten Franciszkanin tam się przeprowadził i tak wyczuwał, bo ludność beduińska jest ludnością prostą, bardzo często nie potrafią pisać, czytać, ale mieszkając w, na ziemiach, gdzie toczyły się karty historii starożytnej, mają ci chłopcy takie umiejętności, że tu znajdą jakąś monetę, tam jakąś figurkę, więc mogli wyczuć, gdzie było to kafarnał. Wiedziano, że gdzieś na tej zachodniej, północno-zachodnim wybrzeżu jeziora Genezaret, nie wiadomo było, czy bardziej na północ, parę kilometrów, czy na południe. No i ten Franciszkanie żył między Beduinami i tak tam sobie wyczuwał, stał się ich takim abuną, przyjacielem, ojcem, oni tak do niego zresztą mówili. I tak się stało, już w dużym skrócie mówiąc, że franciszkanie jak już wyczuł, gdzie to ma być, zwrócili się do sułtana o możliwość zakupu tej ziemi. Ci Beduini nawet to poparli, tak, to jest nasza abuna, tutaj te ziemię można im sprzedać. I tak w posiadanie weszli tego y, tutaj obszaru, który jest otoczony murem. Jeszcze biblijne kafarną było pewnie trochę bardziej, na północ, na południe, poza ten obszar, ale w tym obszarze przeprowadzono prace wykopaliskowe i odkryto kilka rzeczy, co do które dały nam pewność stuprocentową, że jest to biblijne kafarnaum. Odkryto tam ruiny synagogi, która stoi w miejscu synagogi z czasów Jezusa. Z tej synagodze zresztą Jezus nauczał Ewangelia Jana, zwłaszcza szósty rozdział, wielka mowa eucharystyczna, kiedy Jezus przedstawia siebie jako chleb żywy, chleb życia ta synagoga z IV wieku, ale stojąca na fundamentach dawniejszej, odkryto część mieszkalną przy synagodze, tutaj te, te domy tutaj bliżej na zdjęciu i jeden z domów w czasach bizantyjskich został upamiętniony w sposób szczególny, bo wybudowano nad nim oktagonalny kościół, który miał zaznaczać w ten sposób miejsce domu Piotra, bo tak mówiła o tym tradycja też czesno-chrześcijańska, że w miejscu domu Piotra znajduje się... Dzisiaj kościół oktagonalny, więc mamy tutaj dowód na to, że jeden z domów, dzisiaj tam wybudowano ten taki kosmiczny trochę kościół nowoczesny, którego największą zaletą jest to, że ma szklaną podłogę, przez którą można zobaczyć ten dom Piotra. I jeszcze odkryto taki mniejszy dowód, taką kolumnę, tak zwany kamień milowy, który oznaczał drogi rzymskie, kamienie milowe stawiano przy drogach rzymskich w Kafarnaum. Taki kamień też odkryto, wiemy, że miasto kafarną było, no, skoro była komora celna, musiało to być miasto przy drodze, więc to też jest dla nas dowód Oczywiście nigdzie nie znaleziono napisu, prawda, tutaj jest kafarną albo, prawda, Jezus, tutaj byłem, ale odkryto te świadectwa, które dla nas mogą być dowodem na to. To zresztą jest ten kościół oktagonalny pod spodem tej konstrukcji nowoczesnej w miejscu, w miejscu domu. Piotra. I wyobraźmy sobie tego Mateusza, który powołany na komorze celnej, oskarżany przez Żydów jako, no właśnie, ten grzesznik, celnik, kiedy opisuje 40 lat po tych wydarzeniach swoją Ewangelię. To opisuje też te wspomnienia, nadając już im też znaczenie, pokazując, że Jezus i Przyszedł do swoich, ci swoi go nie przyjęli, bo mówią jada z grzesznikami, celnikami, ale i będzie pokazywał, jak świat pogański przychodzi do Jezusa, bo ci też potrzebują lekarza, bo też źle się mają, zgodnie z tym, co Mateusz odnotował. I mamy taką bardzo wzruszającą scenę w samym początku tej publicznej działalności Jezusa w Kafarnaum, kiedy do Jezusa przychodzi setnik, czyli centurion, czyli dowódca wojsk rzymskich, dowódca wojsk okupacyjnych byśmy powiedzieli naszym językiem. Więc wróg absolutny. Dla Żydów to musiało być oburzające, że w ogóle taki śmie przychodzić do rabina, do żydowskiego nauczyciela. I Mateusz pisze o tym wydarzeniu tak. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum zwrócił się do niego setnik i prosił go mówiąc, panie, Sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. To wiemy, że to są słowa, które wypowiadamy, słowa setnika wypowiadamy my w czasie każdej Eucharystii. Bo i ja, choć podlegam władzy, Mam pod sobą żołnierzy, mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. I to są słowa... To musiał być tak oburzające słowa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy tymi pobożnymi Żydami i przychodzi do naszego nauczyciela żydowskiego jakiś poganin i setnik, dowódca wojsk i jeszcze mówi o nim, zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Jezus tak mówi o setniku. To tak jakby, nie wiem, ktoś w okupowanej Polsce tak powiedział, postawił jakiegoś tutaj nazistę, hitlerowca, kogokolwiek i powiedział, no nikogo tutaj nie znalazłem takiej postawy godnej jak u tego człowieka. To musiało być gorszące dla ludzi, którzy słuchali, dla Żydów, którzy słuchali Jezusa. My tego czasami już nawet tak nie odczuwamy, ale tak właśnie powiedział, lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł, idź i niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. O tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Mamy więc Mesjasza, który jest, w którym niektórzy z Żydów zobaczą Mesjasza, ale mamy też Mesjasza, który jest odrzucony przez swoich i takiego, który w związku z tym, ze swoim orędziem nie będzie się bał iść do tych, którzy byli nazywani z perspektywy żydowskiej poganami, czyli nie Żydami, goim po hebrajsku, goje po polsku mówiono kiedyś, do Greków, do Rzymian, do Syrofenicjanki, do Samarytanki do wszystkich tych, którzy postrzegani byli jako no, nie, na pewno nie spadkobiercy obietnic bożych tak? i ci, którzy mieli je uzyskać. Tymczasem Jezus w Ewangelii Mateusza będzie tym uniwersalnym. To też przy okazji pokazuje nam, kim był Mateusz. Prawda? Mateusz bardzo podkreśla Kafarnaum, zresztą jako jedyny nazywa to miasto miastem Jezusa i najczęściej wymienia to miasto pośród różnych epizodów, które opisuje. Jezus tam działa, naucza, uzdrawia. Tam uzdrowił Piotrowi Teściową, za co Piotr potem go się zaparł, tak? Niektórzy mówią. Tam mamy, mamy tamte wydarzenia bardzo licznie opisane. Więc Mateusz, kim, to pokazuje też, kim był sam Mateusz. Był uczniem Jezusa, prawda, Żydem, ale. Opisany jest też ten moment powołania Żydem, ale i celnikiem, tak? Powołany na komorze celnej, jako celnik, no celnicy musieli być pogardzani, ale z drugiej strony no, był tym, który uwierzył, że to w Jezusie. Jezus jest tym, którego Żydzi oczekiwali. I ten Mateusz Żyd pisze do Żydów, ukazując, jak sami jak sam ten naród odrzuca Jezusa, a zarazem pokazuje, że dlatego ten naród będzie odrzucony. Tak u Mateusza jest to o wiele mocniej wyakcentowane, że ten lud wybrany przez Boga, który Boga odrzucił, tego Boga w, w Jezusie Chrystusie, będzie też odrzucony, a Pan będzie w stanie powołać, z kamieni, tak, tych, którzy będą jego wyznawcami. Więc bardzo mocno podkreśli też to. Na kartach Ewangelii Mateusza znajdziemy wielu pogan, którzy wyznają Jezusa. Pierwsi to trzej królowie, tak zwani, czyli ci mędrcy, magoi, którzy przebywają ze wschodu, którzy nie są Żydami, a przebywają i odszukują Mesjasza i my też to będziemy teraz w Boże Narodzenie sobie przypominać. Oni pierwsi wyznają wiarę, że to jest oto Mesjasz już w Ewangelii dzieciństwa i na samym końcu Ewangelii z kolei po śmierci Jezusa pierwsze wyznanie wiary pochodzi nie od Żyda, ale od innego setnika pod krzyżem stojącego, który wyzna prawdziwie on był Synem Bożym, prawdziwie ten był Synem Bożym. To poganie My tak mówimy to słowo poganie i może też trzeba słowo pod, podkreślenia. My mówimy to w tym znaczeniu żydowskim, to znaczy nie Żydzi. Tak? Nie chodzi, bo to jest takie określenie, chodzi o te wszystkie inne narody. My też z pogaństwa jesteśmy. Tak? Więc wszystkie te narody, które nie były Żydami, to ci są wyznawcami, wyznawcami Jezusa. I samo w końcu zakończenie Ewangelii Mateusza, pamiętamy, Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Tak? Ewangelia Mateusza kończy się właśnie tym wezwaniem, żeby iść i głosić na cały świat I, i tak się też stanie cały świat w tym rozumieniu starożytnym. No to będzie ten świat śródziemnomorza. I tak się stanie. Uczniowie pójdą do Azji Mniejszej. Kiedy Ewangelia Mateusza jest pisana, to już jest Kościół w Europie w Afryce Północnej. Już jest, powoli się to chrześcijaństwo rozrasta. Więc idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Takie jest zakończenie Mateuszowej Ewangelii. I e, więc Mateusz te dwa aspekty. Jezus to oczekiwany Mesjasz, ale Mesjasz obiecany w Starym Testamencie jest obiecany dla wszystkich, nie tylko dla Żydów, tym bardziej, że Żydzi niektórzy tego Mesjasza odrzucają. E, ciekawe, że to tylko w Ewangelii Mateusza tej kierowanej do Żydów, tak mocno wybrzmi to odrzucenie Jezusa pod, w czasie sądu, właśnie kiedy to cały lud woła krew Jego na nas i, i na dzieci nasze. U Marka jedynie tłum zebrany u Piłata coś mówi, a tutaj jest podkreślone cały lud zawołał krew Jego na nas i na dzieci nasze. Mateusz, Żyd, piszący do Żydów, tych, którzy uwierzyli i tych, którzy powinni uwierzyć, bo to jest jak, jak no, za to Mateusz odda też życie, bo będzie jednym z tych apostołów, którzy będą męczennikami, tak bardzo chciał tych swoich braci przekonać do tego, kim jest Jezus. I oczywiście można sobie zadać pytanie, czy skoro Ewangelia kierowana była do Żydów, to czy chrześcijanie dzisiaj mogą z niej jakoś czerpać? Czy, czego, czego my się możemy nauczyć dzisiaj, nie będąc częścią tej tradycji żydowskiej? I tutaj można dojść do jeszcze trzeciego aspektu tej Ewangelii, czyli Mesjasz wypełniony, Mesjasz odrzucony, taki, który jest dla wszystkich. I trzeci aspekt to jest Mateuszowa eklezjologia, czyli coś, co... Yy, Mateusz przedstawi jako to, że jest Jezus z nami po wszystkie dniach do skończenia świata, a jest gdzie? No jest w swoim kościele. I to będzie bardzo ważne. Ta, y, Mateusz podkreśla, że Jezus ziemski oczywiście umarł i zmartwychwstał, ale wraz z Jezusem Chrystusem i Jego wybranymi uczniami rodzi się nowa rzeczywistość, a tą nową rzeczywistością jest Kościół. Miejsce, gdzie objawienie Boga w Jezusie jest nadal kontynuowane Kościół u Mateusza I to jest też taki wstęp Niech to będzie taki Warto może, żeby Państwo sobie przez ten miesiąc Do następnego spotkania spróbowali przeczytać Ewangelię właśnie patrząc na te klucze trzy Kościół staje się nowym Izraelem Nowym ludem Bożego wybrania Już w samej Ewangelii Mateusza Bóg oczywiście nie odwołuje pierwszego wybrania czy Bóg odrzucił lud swój żadną miarą, powie Święty Paweł, bo Bóg nie zmienia zdania jak człowiek. Tamto wybranie trwa nadal, ale swoje pełne znaczenie odsłania w wybraniu nowym, którego Jezus dokonuje. Kościół jest nowym ludem Bożego wybrania. I w czym to się przejawia w Ewangelii Mateusza? Przede wszystkim w uwypukleniu, wyeksponowaniu urzędu Piotra i osoby Piotra. Ewangelia Marka, którą sobie odmówimy umów, następnym razem, która została zapisana ze wspomnień Piotra, jest bardzo. Piotr jest bardzo skromny. Nigdzie nie podkreśla, jak to Jezus go wybrał jako pierwszego. On raczej w swojej Ewangelii, tej pierwszej kanonicznej, będzie podkreślał swoją grzeszność, swoje upadki, swoje słabości. E, jako jedyny podkreśli, że Jezus powiedział do niego szatanie. To jest w ogóle ciekawe, że, że Piotr w tej swojej Ewangelii tak bardzo będzie e, szczery. Wiedział, że jego moc nie będzie z, jego, z niego samego pochodziła, ale będzie pochodziła z Jezusa, któremu zaufa. U Mateusza z kolei najmocniej wybrzmiewa opowiadanie o wyznaniu Piotra tym w Cezarei Filipowej na północy Izraela, kiedy Jezus tam się udał z uczniami. I to w Ewangelii Mateusza Piotr będzie ukazany jako ten filar Kościoła. Nawet bardziej wyraźnie niż w innych Ewangeliach Mateusz uwypukli Piotra jako tego pierwszego. Kiedy ten tekst czytamy o, o wyznaniu Piotra, czytamy tak, gdy Jezus przyszedł, to jest 16 rozdział Mateusza, w okolicy Cezarei Filipowej pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? To jest też ciekawe, to jest to kluczowe pytanie. Kim On jest? To jest pytanie, które od wieków jest to samo i nas ono też dotyczy. Myślę, że zwłaszcza w te święta, kiedy tak będziemy patrzeć na... E, szopki na przedstawienia Bożego Narodzenia. To pytanie, kim on jest, jest kluczowe, bo nie chodzi o tkliwe dzieciątko i jakieś tam e, tylko o to, sferę taką emocjonalną, tylko to jest Bóg, który się rodzi, który staje się Emanuelem, jak wierzą chrześcijanie, jak wierzymy. To, to nie jest tylko opowieść o ciekawej historii z przeszłości, tylko to jest Bóg, który staje się człowiekiem. Co po ludzku jest absolutnie niezrozumiałe. To jest historia Boga, który wchodzi w naszą historię. Dobrze to wyraża ta kolenda, Bóg się rodzi, Jednym moc truchleje. Pan niebiosów obnażony, a potem y, ma granice nieskończony. Przecież to są paradoksy po ludzku absolutnie niewyjaśnialne. Nie tak, nie, to jest tylko logika Boża. Taka, którą Jezus też pokazuje swoim nauczaniem i życiem I, i, I w gruncie rzeczy to pytanie, ono jest najważniejsze Kim jest? Więc uczniowie odpowiadają Jedni uważają za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza Jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków Tradycje różne, też żydowskie, które znane były czytelnikom Ewangelii Jezus zapytał ich A wy za kogo mnie uważacie? Centralne pytanie Jezusa do uczniów. Za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. I Piotr jest tym pierwszym zawsze w Ewangelii, który się wyrywa. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I pamiętamy, że, e, że to, to, to, to, te słowa Piotra m, będą też e, docenione przez Jezusa. E, Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. I pamiętamy, że Piotr tam słyszy te słowa. Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Te słowa skierowane do Piotra pojawiają się tylko w Ewangelii Mateusza. U Marka Piotr, czyli w swojej jakby Ewangelii, Piotr w ogóle nie wspomina, że Jezus mu powiedział, że jesteś taki pierwszy, najważniejszy. Nie, tego nie będzie, ale o tym pisze Mateusz, bo chce pokazać eklezjalność, znaczy to, ten Kościół, który już ma głowę wtedy, kiedy pisze Mateusz Ewangelię który ma tego, który przewodzi, który został wybrany przez Jezusa jako, tego, jako ten, który ma przewodzić. I pamiętamy też, że zaraz po tym pojawia się to, że wtedy Jezus y, zaczął, odtąd Jezus z, zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć. I wtedy Piotr wziął go na bok i mówi Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. To jest też ciekawe, że Piotr jest taki... Y, I wtedy... Piotr prawda, słyszy te słowa, zejdź mi z oczu, szatanie. Ale Piotr jest ukazany jako ten, ten pierwszy, pierwszy pośród uczniów, i w wielu, w wielu miejscach Mateusz będzie to y, uwypuklał. E, e, I e, kiedy Mateusz naucza o Kościele, jako o nowym Izraelu, to musiało rodzić też sprzeciw, tak jak zresztą rodził sprzeciw Jezus. I Kościół też, jak Jezus spotykał się z odrzuceniem i sprzeciwem, tak i Kościół jest tym znakiem sprzeciwu, wśród Żydów także. I Mateusz ma fragment, którego, którego nie ma w innej Ewangelii, który ukazuje to rozchodzenie się dróg wyznawców Jezusa, tych którzy, Żydów, którzy uwierzyli Jezusowi, tych, którzy Go odrzucili, tych dróg Kościoła i synagogi. Kiedy to w 23 rozdziale powie o żydowskich elitach religijnych, że są przewodnikami ślepymi, przewodnicy ślepi. To jest taka konfrontacja mocna. Mateusz to już jest jakby przetrawione, przemyślane po tych 40 latach od męki śmierci Jezusa. Mateusz pisze o tym, jak to judaizm odrzucił Jezusa, um, przewodnicy ślepi, kościół i synagoga, one w czasach, kiedy powstawały Ewangelie, kiedy były spisywane Ewangelie, te drogi już się rozchodziły, już był pierwszy chrześcijański męczennik, e, już byli, czyli Szczepan, którego zresztą też 26 będziemy obchodzić, piękne to jest w kościele, że ta uroczystość jest zaraz po Bożym Narodzeniu, co pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest, nie ma w niej niczego ckliwego, bo tutaj już by było, żebyśmy tak śpiewali Jezuskowi, a ten drugi dzień świąt tak zwany, czyli od razu mamy męczeństwo. Więc już jesteśmy po pierwszych męczeństwach, po odrzuceniu, kamienowaniu, zarówno ze strony żydowskiej, jak i ze strony potem pogańskiej, ale Mateusz będzie pokazywał jak bardzo te drogi, synagogi przez duże S i kościoła przez duże K się będą powoli rozchodzić. I ta Ewangelia już jest tego świadkiem. To jest tak, jak tak można ładnie popowiedzieć, te dwie wspólnoty współpracowały we wzajemnym oddalaniu się od siebie. To jest najładniejsze określenie tego, co się działo między Żydami, a tymi, którzy przyjęli Jezusa, a tymi, którzy odrzucili. Zresztą Mateusz sam poniósł konsekwencje tego za to, co opisał, wyznawał, głosił, poniósł śmierć. Męczeńską, nie, według niektórych autorów chrześcijańskich w Etiopii, według innych w Persji, będąc ścięty e, mieczem. E, trudno powiedzieć dokładnie kiedy, no ale e, gdzieś się przyjmuje te lata 70., może koniec 60., wtedy też miałaby powstać jego, jego Ewangelia. Ewangelia. Więc mamy Ewangelię kierowaną do Żydów i mającą te trzy aspekty. Mesjasza Jezusa, Mesjasza odrzuconego i Kościoła jako nowego ludu. I Ta Ewangelia napisana pewnie w tych latach 60., -tych, 70. -tych, o tych datacjach powiemy sobie w kontekście problemu synoptycznego, ale gdzieś pewnie w tych, w tych latach, kiedy zaczynało już powoli brakować świadków bo albo ginęli śmiercią męczeńską, albo odchodzi, gdzieś, gdzieś na powoli, powoli już trzeba było zapisać. Te, ta, ta Ewangelia Świadka i Ucznia Jezusa została spisana, jako druga najpewniej po Ewangelii Markowej. Nie mamy tekstu z pióra samego Mateusza. Zresztą żadnego tekstu biblijnego nie mamy spod pióra autora. Mamy natomiast ją w tych odpisach i um, możemy być pewni z kolei, że, że ta Ewangelia, choć nie najstarsza, najstarsza będzie Marka, powstała jeszcze no, za życia świadka i ucznia Jezusa i innych, którzy mogli zweryfikować jej treść, teologię e, i przesłanie. I, i to, co... Przy tej Ewangelii jeszcze będę chciała uwypuklić, to powiedziałam już o tym problemie synoptycznym, że Marek był pierwszy i że część materiału Marka jest u Mateusza, to jest aż 45%, no ale to znaczy, że 55% jest materiału Mateuszowego, część wspólna jeszcze z Łukaszem, podwójne tradycje, a 20% tylko u Mateusza. I te teksty tylko Mateusza dla nas mogą być obrazem tego, co ewangelista chciał w tej Ewangelii uwypuklić. Tak? To będzie przy każdej z tych Ewangelii synoptycznych. My wrócimy na koniec do, do samego problemu, kto od kogo i co brał ewentualnie, ale ważne będzie dla mnie, bo to myślę jest taki obraz, tego, co dany ewangelista chce przekazać innego, właściwego swojej wspólnocie, swojemu obrazowi, portretowi Jezusa, to są te teksty, które są tylko w danej Ewangelii. W przypadku Mateusza to jest aż 20% takich tekstów, które są tylko tutaj. I oczywiście te oryginalne wątki mateuszowe to są Ewangelie dzieciństwa i mędrcy ze wschodu, ten to jest wątek mateuszowy, czyli ci poganie, którzy przychodzą. Ucieczka do Egiptu, rzeź tych niemowląt i powrót do Nazaretu, to są te wątki, które uwypukla Mateusz. Mamy początek działalności i podkreślenie zamieszkania w Kafarnaum. Myślę, że dla Mateusza, który, który z tego Kafarnaum się wywodził i który w tym Kafarnaum został powołany na ucznia, miało to też, osobiste znaczenie, że Jezus to miasto właśnie wybrał, żeby w nim nauczać i działać. Mamy kazanie na górze, jako ten szczególny zbiór mów Jezusa, któremu warto by się przyjrzeć jeszcze osobno, może jak wrócimy do tego tekstu jeszcze kiedy będziemy omawiać, bo to jest ten moment zebranych mów Jezusa, kiedy Jezus pokazuje, że jest kimś więcej niż tylko nauczycielem. Mamy wątki uzdrowień rozmaitych, mamy wezwania dla utrudzonych. Mamy przypowieść o chwaście i jego obja objaśnienie, przypowieść o skarbie i perle. Mamy historię tego podatku świątynnego. Mamy historię nielitościwego dłużnika i przypowieść o robotnikach w winnicy. To też jest ciekawe, bo, bo to też można ją zinterpretować, ukazując tę te, te ważną teologię mateuszową. Mamy przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Ważny tekst tylko tutaj, jak to były te, które się przygotowywały na przyjście Pana i te, które trochę mniej się przygotowały na to przyjście. Mamy ten mocny obraz sądu ostatecznego no i straż przy grobie i przekupienie straży. To jest też wątek tylko u Mateusza, też bardzo nawiązujący. I mm, można by omawiać je wszystkie ja bym chciała wyróżnić takie dwa teksty i ponieważ już jeszcze czas będzie nam kończył powoli, chciałam Państwu je dać, mam je wydrukowane, dwa teksty, to jest rozdział 12 i 14, Uskanie kłosów w szabat i Mateusza 14, to jest, o, to jest tekst, który jest z Marka i ch chciałabym te teksty Państwu, ja może jeden wezmę sobie, te teksty, wyróżniłam w nich to, co się różni. Te teksty są u y, Marka, ale zostały niejako przepracowane przez Mateusza. Czyli to nie jest or tylko oryginalne Mateuszowe, ale widać, że Mateusz dodaje w nim nowe teksty. I to jest tekst Mateusza, 12 rozdział 1-8, który u Marka y, opisany jest w drugim rozdziale kiedy ten tekst, który mówi o tym, jak Jezus pewnego szabatu przechadzał się wśród zbóż, a uczniowie Jego odczuwając głód zaczęli zrywać kłosy i jeść. I zobaczmy, to co jest pogrubione na, w tych tekstach, które Państwu dałam, to są te nowe wątki, czy odróżniające się wątki między tekstem Marka i Mateusza. Szabat to była rzeczywistość dla Żydów, oczywiście kluczowa, bardzo ważna. To było serce zachowywania religijności, praktyk religijnych. Jest nawet takie powiedzenie, że szabat został dany Żydom nie po to, żeby go strzegli, ale po to, żeby szabat strzegł Żydów, bo de facto to było coś, co pomagało zachować tożsamość. Szabat... Które przychodzi co tydzień, to jest jak ta księżniczka, która, która przychodzi i, i, i trzeba ją przyjąć. I, I to jest ten moment, kiedy pamiętamy o Bożych sprawach. I zwróćmy uwagę, ja nie będę tego omawiać, na spokojnie Państwo sobie to przeczytają, jakie wątki Mateusz dodaje w porównaniu z narracją starszą, markową, między innymi dodaje różne interpretacje, Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy. To są oczywiście dyskusje, które toczyły się w łonie judaizmu. I tutaj ten dodatek. Marek pisze na koniec i dodał. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A Mateusz rozwinie teologię tego. Powie, oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia, Gdybyście zrozumieli, co znaczy chce raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Nawiązuje i do teologii świątyni, i do teologii szabatu. I drugi tekst, to no tak na spokojnie Państwo sobie popatrzą, my do tych tekstów, do tych wątków poszczególnych będziemy wracać. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, 14 rozdział. Piękny tekst o y, roli Piotra znowu, Ewangel o y, tym jak y, kroczył Jezus po jeziorze. Piotr w swojej Ewangelii, czyli tej pierwszej Ewangelii kanonicznej, ten epizod opisuje bardzo krótko, nie pokazując żadnych tam swoich y, sukcesów. Pisze tak, zaraz tych ma Marek. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, do Betsajdy. Ciekawe, że Marek jako jedyna Ewangelia podkreśla Betsajdę. Dlaczego? Bo z Betsajdy pochodził Piotr. Więc tak jak Mateusz podkreśla w swojej Ewangelii Kafarnał, tak Piotr w swojej Ewangelii podkreśla swoje miasto pochodzenia. No dla niego to było ważne, kiedy wspominał, że był Jezus tam, do Betsajdy, zanim odprawi tłum. Mateusz w ogóle tego wątku Betsajdy nie ma. Gdy został, rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Mateusz dodaje jeszcze, że miotana była falami, bo wiatr był przeciwny. Jeszcze dramaturgi dodaje temu tekstowi, chcąc ukazać też i wiarę Piotra, rolę Piotra. I Piotr też ciekawy jako rybak w swojej Ewangelii Markowej ma taki wątek widząc jak się trudzili przy wiosłowaniu bo wiatr był im przeciwny około czwartej straży nocnej przyszedł do nich krocząc po jeziorze ładne są te wspomnienia Piotra takie bardzo osobiste o Jezusie Jezus się nawet troszczył o to że trudzili się przy wiosłowaniu więc chciał im ulżyć i podszedł do nich krocząc po jeziorze oni zaś gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Widzieli go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz on przemówił do nich odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się. I dalej nie ma całego wątku, którego być może Piotr nie chciał wspominać jako tego, który z jednej strony jest obrazem, no, że jednak szedł za Jezusem, szedł po wodzie. Nie chciał skupiać się na tym, co zrobił. Ale poda to Mateusz. Na to odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Jest jedynym z uczniów, który kroczy po wodzie. Yy, inni nie mieli może odwagi sprawdzania swojej wiary. I ciekawe, że, że ten wątek Mateusz uwypukla. On oczywiście uwypukli też to, bo no, był uczciwy w tym, że, że Piotr też ostatecznie zwątpi, bo się ulął się wiatru i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie ratuj mnie. A Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycąc go, mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. I drugie, oni... Piotr z kolei pisze, oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł był ich otępiały. Zupełnie inny wątek nawiązujący do tego, co było wcześniej. Więc są takie teksty, które Mateusz przepracowuje, ukazując wątki żydowskie, wątki piotrowe i w zasadzie cały ten problem synoptyczny, co jest tytułem i to już na koniec tego, sprowadza się w gruncie rzeczy też do tego, żeby ukazywać, co dany ewangelista zaczerpnął od innych, a co przedstawił w swoim kluczu, tak jak chciał przedstawiać Jezusa dla tych, którzy byli jego odbiorcami w swoich czasach, według swojej koncepcji tego portretu, który chciał odmalować. I można tak czytać wiele tych tekstów synoptycznych, czyli tych, które się pojawiają tutaj i tutaj i jeszcze w trzeciej Ewangelii Łukaszowej. Tutaj porównywałam te dwa, bo, bo Marka jest starszą Ewangelią i ewidentnie starszą niż Mateusz, chociaż tam były różne koncepcje odwrotne, ale to co do tego już dzisiaj chyba nie ma raczej wątpliwości, że Marek jest Ewangelią pierwszą. Warto czasami zrobić sobie takie ćwiczenie, jeśli Państwo mają czas i chęci, żeby wziąć takie teksty, paralelne właśnie z Ewangelii synoptycznych i popatrzeć i spróbować pomyśleć, co dany Ewangelista chciał uwypuklić, podkreślić. I to będzie nasze zadanie też, nie tylko w tym roku, kiedy sobie robimy tylko takie wprowadzenie do wprowadzenia, ale w kolejnych latach, kiedy będziemy omawiać Marka, potem kiedy będziemy omawiać Mateusza i Łukasza. Kiedy się spotkamy w styczniu, omówimy sobie Ewangelię Markową. Ewangelię pierwszą, Piotrową, najkrótszą, najbardziej konkretną. Warto może by zajrzeć do niej. Wprawdzie teraz przeżywamy ten czas Bożego Narodzenia. Akurat Ewangelia Marka nie ma opisu dzieciństwa Jezusa ani jego narodzenia w Betlejem, co z kolei rozwinął Mateusz, ale rozwinął to po to, żeby pokazać, że Jezus jest tym, kim jest, żeby zadać pytanie odbiorcom, kim On jest. I w zasadzie tego Państwu życzę też na te święta, żeby spróbować zadać sobie to pytanie, kim On jest, już nie tylko dla historii, dla Kościoła, dla dziejów człowieka, ale kim On jest dla nas, dla mnie. I tego Państwu życzę, żeby te święta udało się odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Czy z Ewangelią Mateusza, czy ze wszystkimi Ewangeliami, czy nawet patrząc na żłóbek, jest ten piękny list papieża Franciszka na ten czas świąteczny, wydany na Adwent tego roku o żłóbku, o znaczeniu tych różnych symboli. Nie chodzi o to, że chcemy to spłaszczać tylko do jakichś tam figurek, ale chcemy patrzeć na Boga, który staje się człowiekiem, który jest Emanuelem i staje się bliski nam, który, który i to jest najbardziej poruszające w tym, że Pan Bóg Stwórca Wszechświata uniża się do tego, żeby stać się częścią świata Ma granice, naszego. Ma granice nieskończone i tego Państwu życzę na te święta. Wszystkiego dobrego, dziękuję za dzisiejszą obecność i do zobaczenia w styczniu.